Witam wszystkich, Gomja Bar z przepięknego Kobe. Dzisiaj w kolejnym nagraniu na żywo chciałem opowiedzieć o takim temacie związanym z Japonią, nie z animacją tym razem. Chciałem opowiedzieć o służbie zdrowia, o tym jak wygląda właśnie służba zdrowia w Japonii z którą udało mi się niestety spotkać parę razy ze względu na uraz siatkówkowy i parę przeziębień i parę wizyt do dentysty, więc chciałem, chciałem opisać jak to wygląda, bo wygląda to troszkę inaczej niż w Polsce Po pierwsze Japończycy używają słowa bioin, co znaczy szpital tylko proszę się nie przerazić, jak ktoś mówi, że poszedł właśnie do bioinu, czyli do szpitala, bo Japończycy używają tego słowa zarówno na takie wielkie szpitale, gdzie się idzie i jak się jest poważnie chorym i tam się zostaje na jakiś czas, jak i używałem tego słowa również do małych takich rzeczy, co u nas by można nazwać przychodniami jak się dostanie kataru, więc jak ktoś idzie do bioinu to nie znaczy, że już jest poważnie chory ale właśnie poszedł zobaczyć się z lekarzem No i jak taka wizyta wygląda? Ja miałem kilka wizyt właśnie związanych z katarem i przeziębieniem w takiej małej przychodni, gdzie zawsze w sumie jest ten sam lekarz. No i wchodzimy do takiej przechodni, i tam jak już zdejmiemy buty i założymy kapcie i siądziemy sobie to nas się zawsze pytają o to czy mamy już tam założone, że się tak wyrażę, kartotekę założoną. Więc jeżeli nie to zakładamy kartotekę i tam wypisujemy taką ankietę przy okazji czy jesteśmy na coś uczuleni i tak dalej i tak dalej i tak dalej. W sumie co nam dolega i to oddajemy razem z ubezpieczeniem taką kartą i dostajemy w zamian najczęściej kolejną kartę taką rejestracyjną ze swoim numerem i no, możemy się już udać na wizytę, ale generalnie w każdej właśnie przychodni czy u każdego dentysty takie nazwijmy to konto musimy sobie założyć i to czasami jest trochę upierdliwe, szczególnie, że te formularze są niestety po japońsku więc zawsze trzeba tam panią poprosić, żeby nam powiedziała co tam jest napisane, generalnie no i taka wizyta, no w sumie nie różni się specjalnie od wizyt w Polsce, lekarze w Japonii często mówią po angielsku przynajmniej w takim wystarczającym stopniu, żeby od czasu do czasu tam wtrącić jakieś słowo, którego ja nie rozumiałem, więc to jest, to jest duży plus. No ja byłem na przykład też na takiej wizycie, gdzie sobie uszkodziłem właśnie nogę przy siatkówce, to od razu, e, po założeniu oczywiście kartoteki, dostaniu kolejnej karty e, i wejściu już tam na, e, na oddział i, i właśnie zbadaniu przez lekarza, zostałem od razu prześwietlony, e, no i od, odpowiednie tam procedury zostały zostały użyte. To się w sumie specjalnie nie różni od tego, co jest w Polsce. Jedyną różnicą może być to, że jak wygląda ubezpieczenie właśnie i jak się płaci za, za taką wizytę. To wygląda troszkę inaczej. Ja mam takie ubezpieczenie najzwyklejsze obywateli powiedzmy, ale podejrzewam, że inne ubezpieczenia działają mniej więcej w ten sam sposób. Za każdą wizytę w sumie płacimy i to jest tak, że im mniejszy, mniejsza rzecz nam dolega, czyli jeżeli idziemy na Katar, czy z Katarem idziemy, idziemy ze złamaną nogą, czy coś tam, to, to płacimy stosunkowo dużo, duży procent. Ale im dłużej zostajemy w szpitalu i im dłużej, nie wiem, im droższa jest ta procedura, tym mniejszy jest ten procent, który musimy zapłacić z własnej kieszeni, a więcej pokrywa ubezpieczenie. Więc na przykład jak znajoma była w szpitalu przez tam tydzień czy, czy półtorej to w sumie ten procent, który musiała zapłacić, spadł tylko do 3%. Więc to działa troszkę w inny sposób. Oczywiście tak jak we wszystkich usługach w Japonii, tak też w służbie zdrowia, jest dużo obsługi. Czyli mamy przynajmniej kilka pielęgniarek, mamy przynajmniej kilka lekarzy, którzy tam non stop łażą, robią coś i wszyscy oczywiście ubrani w różnokolorowe fartuchy w maseczkach, w mundurach którzy, którzy się nami zajmują na przykład w tym małym takim studiu dentystycznym do którego ja chodzę to jest jeden dentysta i trzy pielęgniarki gdzie w czasie tego jak on tam nam zagląda do gamby to jedna pielęgniarka trzyma wysesacz liny, a druga pielęgniarka mu asystuje, a trzecia pielęgniarka jeszcze pilnuje, żeby nic się specjalnie nie wydarzyło. No, Czy jest to jakieś super nowoczesne czy coś? No nie wiem, jeżeli uznamy, że, że to, że on zrobi prześwietlenie szczęki i to prześwietlenie się wyświetla od razu na monitorze, który jest przyczepiony do tego krzesła takiego dentystycznego, to, to może to jest nowoczesne co ciekawe co ciekawe oni właśnie dentyści wykonują w Japonii te wszystkie rzeczy należąco, czyli nie siedzimy tak jak u nas, że jesteśmy tak lekko pochyleni tylko, tylko właśnie leżymy, a on sobie siedzi na stołeczku i to jest trochę niewygodne szczerze powiedziawszy nie wiem, może on ma lepszy widok wtedy ale, ale jest to trochę, jest to trochę niewygodne i właśnie po raz pierwszy, jak się w Japonii idzie do dentysty, to jest takie, takie wow. Um, no i właśnie ciekawą rzeczą związaną z dentystami jest również to, że oni za wszelką cenę starają się nas y, zmusić do przyjścia kilka razy. Czyli jeżeli mamy nawet jakąś prostą rzecz do zrobienia, na przykład, nie wiem, usunięcie kamienia czy coś, to on y, nigdy nie pozwoli nam przyjść tylko raz czyli zrobi kontrolę, potem wyczyści kamień na przykład na wszystkich dolnych zębach, a potem powie, no dobrze, to proszę za półtorej tygodnia, tu jest jakiś płyn do płukania i proszę przyjść właśnie za półtorej tygodnia. Pomimo, że gdybyśmy byli w Polsce, to, to oni by to zrobili właśnie w ciągu, w ciągu jednej wizyty, to tutaj właśnie rozkładają to i tak, żeby przychodzić więcej. Czy to źle, czy dobrze? Nie wiem. Nie znam się. Ale tak jest. No i jak już taka wizyta u lekarza się zakończy, to oczywiście dostajemy receptę. I teraz taka recepta jest naj, naj, naj, najfajniejsza rzecz w tym, w tym całym w tej całej służbie zdrowia, właśnie w Japonii, bo dostajemy receptę i z tą receptą idziemy sobie do apteki. I w aptece nam przygotowują leki na podstawie tej recepty. Czyli dostajemy takie specjalne koperty, w której jest przeznaczona tylko dla nas dawka leku. Czyli jeżeli lekarz uznał, że y, potrzebujemy brać lek przez na przykład tydzień, to dostajemy tylko dawki na tydzień. Czyli kupujemy tylko tyle, ile nam jest potrzebne. Nie całe opakowania, tylko dostajemy listek i na przykład 3 tabletki albo 10 oraz bardzo często robione są również lekarstwa na zamówienie, czyli przychodzimy z taką receptą, a oni nam przygotowują coś takiego, czyli dostajemy najczęściej taki proszek, w którym są zmieszane różne specyfiki, które mają pomóc akurat nam i te dawki są wymierzone. Każda z takich kopert jest opatrzona dawkowaniem, imieniem i nazwiskiem pacjenta, danymi apteki, w którym to zostało sporządzone, telefonem i tak dalej, żeby można było zadzwonić jakby coś. No i właśnie instrukcje są dosyć szczegółowe, jak, jak to brać. A dodatkowo do całego takiego zestawu lekarstw dostajemy właśnie takie, takie, taką instrukcję obsługi, co jest w danym lekarstwie, jakieś przeciwwskazania, e, zabiera to też zdjęcie e, takiego lekarstwa, czyli, czyli wiemy od razu, które to tabletki są, e, jaką mają nazwę, jak się je bierze, z czym nie można itd. itd. To wszystko jest na takiej specjalnej kartce właśnie e, napisane. Minusem tego całego systemu jest to, że bardzo ciężko jest dostać jakieś takie lekarstwa samemu, żeby je kupić po prostu. Nie możemy pójść do apteki i, i wziąć jakichś lekarstw na, na przeziębienie, czy na, czy na grypę, jakichś takich bardziej e, mocnych. To jedyne, co tam możemy kupić, to jakieś takie witaminy, czy jakieś takie wspomagacze na e, codzienne dolegliwości. Natomiast jeżeli chcemy jakieś takie lekarstwa, nawet jeżeli wiemy, co nam jest, to musimy jednak najpierw udać się do lekarza i dostać tą receptę. Większość w ogóle aptek nie ma, tak jak u nas, lad, że można wybrać sobie, a to ja chcę to, to i to, i, i, i jeszcze to i coś tam, tylko przychodzi się do niej i, i tam w sumie jest tylko takie okienko, gdzie się daje receptę, a oni nam sporządzają lek i, i wydają już w takiej formie spersonali, spersonalizowane. Są oczywiście jakieś takie y, miejsca z tradycyjnymi y, japońskimi lekami, y, ale ja się tam nie bawiłem w to i nie wchodziłem w sumie do takich sklepów, ale, ale zdarzają się. Wyglądają trochę jak y, sklepy dla czarodziei do sporządzania mikstur z Harry Pottera z różnymi takimi dziwnymi, wysuszonymi rzeczami, które tam leżą, więc y, no ja wolę nie ryzykować minusem tego systemu przychodni jest również to, że one są otwarte w takich śmiesznych godzinach w sumie bo yy, może być tak, że jak przyjdziemy to jest ten, ten, ta przychodnia zamknięta one są najczęściej otwarte rano, tam od 10 do na przykład 1 czy drugiej, a potem są zamknięte aż do wieczora, do godziny piątej na przykład i potem są otwarte przez kolejne 4 czy 5 godzin, więc czasami wizyta u dentysty może się skończyć tym, że przychodzimy, a jest zamknięte tego trzeba sobie zapamiętać, albo na tej karcie co dostajemy najczęściej przy rejestracji jest napisane właśnie w jakich godzinach jest to otwarte OK, to, to tyle. Ja zamierzam zdjęcia właśnie tych moich y, lekarstw na grypę, które, które ostatnio dostałem na blogu. Więc jeżeli słuchacie y, w jakimś mobilnym urządzeniu, to zapraszam na moją stronę. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, gom dżabar.